Jest dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Dojazd do Warszawy, a dwójką zakorkowany. To skutki kolizji trzech pojazdów i pożaru przy węźle konotopa. Cena ropy znów wzrosła. To reakcja na słowa Donalda Trumpa. A Wielka Brytania zwołuje szczyt, by odblokować cieślinę Ormus. Turyści w Tatrach odcięci utknęli w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów z powodu powrotu śnieżnej zimy i rosnącego zagrożenia lawinowego. Korek ma blisko 10 kilometrów tuż przy wjeździe do Warszawy. To skutki kolizji przy węźle Konotopa na autostradzie A2. W stojący na skraju jezdni uszkodzony samochód osobowy najechała ciężarówka. Relacjonuje Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Następnie w ciężarówkę uderzyła kolejna ciężarówka. W związku z zaistniałą kolizją na miejsce przybyła laweta, która w trakcie wciągania pojazdu najprawdopodobniej uszkodziła zbiornik paliwa i doszło do samozapłonu tego pojazdu. Ogień udało się ugasić i nikomu nic się nie stało. A służby kończą już pracę i ruch został puszczony. Jednym pasem dwa nadal są zablokowane. Dwoje z sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego może już rozpocząć pracę. To Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek. Oboje złożyli ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostała czwórka wciąż czeka na zaproszenie Karola Nawrockiego. Rządzące ostro krytykują decyzję prezydenta. Podkreślają, że Karol Nawrocki zachował się jak selekcjoner drużyny piłkarskiej, a nie strażnik praworządności. I przypominają, że wybór sędziów Trybunału należy do Sejmu, a nie prezydenta. A spór wokół sędziów obserwuje nasza reporterka Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. Y, y, powiedz co teraz, no i jakie scenariusze są możliwe? Po słowach, które padły na konferencji szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego, trudno się spodziewać, by kolejne zaproszenia zostały wystosowane. Minister mówił, że w czasie kadencji Karola Nawrockiego pojawiły się dwa wakaty w trybunale. Poza tym tylu dokładnie sędziów brakuje do pełnego składu orzekającego. Zbigniew Bogucki, dopytywany, powiedział też, że prezydent przeanalizował biografię sędziów. Minister koordynator służby specjalnych Tomasz Siemoniak mówi o kolejnej odsłonie konfliktu między prezydentem i rządem. Więc mamy dalszy ciąg walki o poszerzanie kompetencji, niekonstytucyjne poszerzanie kompetencji prezydenta Nawrockiego. To jest próba wywoływania kolejnej wojny. Resort Sprawiedliwości pracuje nad rozwiązaniami, które umożliwią pracę wszystkim powołanym przez Sejm. Sędziom wiceminister Arkadiusz Myrcha powiedział, że plan B będzie musiał być uruchomiony. Te warianty są analizowane, dyskutowane właśnie z uwagi na to, że głowa naszego państwa jest kompletnie nieprzewidywalna. Sędziowie, którzy nie otrzymali zaproszenia ponownie napisali listy do prezydenta. Z apelem o przyjęcie od nich ślubowania wystąpił też minister Waldemar Żurek. A te wszystkie informacje zebrała do nas Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy. Mamy własne surowce i nie potrzebujemy dostaw przez cieśniny Ormus, powiedział w orędziu do Amerykanów prezydent Donald Trump. Sojuszników wezwał, by sami zajęli się odblokowaniem strategicznego szlaku. Na te słowa już zareagowały rynki, cena ropy wzrosła o kilka dolarów jest też reakcja zachodu. Wielka Brytania organizuje międzynarodowe rozmowy w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormus. W Naradzie Online, online wezmą udział przywódcy kilkudziesięciu państw. Brytyjski rząd zapowiada, że rozmowy będą skoncentrowane na rozwiązaniach dyplomatycznych oraz bezpieczeństwie statków i załóg. Jak podkreślił premier Starmer, ponowne otwarcie ciśniny nie będzie łatwe. Spotkanie będzie prowadzić szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper. Dziennik The Guardian podaje, że w rozmowach poza Wielką Brytanią wezmą udział m.in. Francja, Niemcy, Włochy i Holandia, także Japonia, Kanada, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Nigeria oraz Australia. Pełna lista krajów nie została ujawniona. Londyn, Anna Rączkowska. Polskie radio. To są aktualności jedynki. Już za pół godziny rozpoczną się w Watykanie uroczystości Wielkiego czwartku z udziałem Leona XIV. To pierwsze święta Wielkanoc, którym przewodniczy nowy papież. Prowadził on kilka zmian w obchodach i przywrócił niektóre zwyczaje. O godzinie 9.30 w Bazylice Świętego Piotra papież odprawi msze krzyżma. W czasie liturgii błogosławione są oleje wykorzystywane do namaszczenia chorych, czy w sakramentach sztu i przy święceniach kościołów. Po południu Leon XIV odprawi mszę Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynającą tryduum paschalne. Papież postanowił przewrócić zwyczaj odprawiania jej w rzymskiej Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Jego poprzednik, papież Franciszek, wprowadził zwyczaj odprawiania jej w szpitalach, ośrodkach dla uchodźców czy w więzieniach. Jednak najbardziej sugestywna zmiana, wprowadzona przez Leona XIV będzie widoczna w Wielki Piątek. Papież w Koloseum będzie niósł krzyż w czasie wszystkich stacji drogi krzyżowej. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zamknięte szlaki, potężna warstwa śniegu, lawinowa czwórka i turyści odcięci od świata. Tak, w związku z powrotem zimy od dwóch dni jest w Tatrach. W schronisku w Dolinie Pięciu Stawów przebywa kilka osób i pozostaną tam do czasu poprawy sytuacji lawinowej i ponownego otwarcia szlaków. Gospodyni schroniska Marta Krzeptowska zapewnia, że turyści są bezpieczni.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 Przed nami pogodny i pełen słońca dzień. W większości regionów zachmurzenie małe. Tylko na południu i południowym wschodzie zachmurzenie dużej całkowitej. Tu przydadzą się parasole. W górach jeszcze opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach śniegu. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach na ogół od 10 do 14 stopni, a ciśnienie spada. Wynosi teraz w Warszawie 1002 hektopaskale.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 Jakość powietrza w Polsce jest dobra, miejscami bardzo dobra, głównie na południu i wschodzie kraju. Smog natomiast daje się we znaki w Krotoszynie i Nowej Rudzie. Teraz jedna piąta prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, potem ma to być nawet 60%. W centrum i na północy kraju zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie, na zachodzie i południu małe. Jedynka. Polskie Radio dobry państwu. Zaczynamy czwartkowe wydanie czterech pół roku. Dziś bardzo różne tematy, bo też wyjątkowy okres i wyjątkowy moment. Pewnie niektórzy z was są troszkę niewyspani, ja też nie, ale oglądałem w nocy ten start rakiety i mam nadzieję, że państwo tak samo jak ja trzymacie kciuki. To jest ważne wydarzenie. Może gdzieś uciekło nam w ferworze tego wszystkiego, co się dzieje. Może nie bardzo zauważamy, jak to jest ważne, i istotne, ten powrót po ponad 50 latach tam. Przynajmniej w okolice Księżyca a teraz 10 dni bardzo trudnej wyprawy przed nimi. Ale chciałem powiedzieć, że bardzo pięknie dziękuję i ja, i cała redakcja też dziękuję, Dołącza się do tych podziękowań za kartki i prezenty, które nam na święta przysyłacie, bo ja dziś zastałem biurko zasłane nie tylko kartkami. Niektóre rzeczy to są takie paczuszki, będę sobie rozpakowywał powoli w czasie programu, ale to samo przychodzi do innych osób w redakcji. Jeszcze wysyłacie normalne kartki, normalne paczki. Dzięki. No to teraz o czym dziś? O tym, że o trudnych tematach Warto rozmawiać na przykład nie przy stole, tylko na spacerze. Spacer. I dla zdrowia dobre, i dla głowy w porządku. Samo to, że wybierzemy się na ten spacer do lasu, odłożymy telefon, wyłączymy się ze świata wirtualnego i otworzymy swoje zmysły na to, co nas otacza, to już pozytywnie wpłynie i na nasze zdrowie fizyczne, i psychiczne. Monika Dreger, Warszawska Grupa Psychologiczna, za parę minut w naszym studiu porozmawiamy sobie o tym spacerze, tak ważnym, w tym ważnym czasie który teraz przed nami. Może na tym spacerze te istotne rozmowy właśnie powinny się odbyć. Może tam będzie spokojni, Ale skoro o ważnych rzeczach, Wielki Tydzień, Święta Wielkanocne są takie kraje, gdzie się traktuje jeszcze bardziej poważnie niż w Polsce i dobrze, tak mi się wydaje przynajmniej, to moje zdaniem, ciekaw jestem waszego, Hiszpania. Tam jest Agnieszka Kozłowska, Bysko znaczenie redakcji programów katolickich Polskiego Radia. Hiszpania, Wielki Tydzień, u, ważna sprawa. Nacisk jest głównie położony na przeżywanie Wielkiego Tygodnia i celebrowanie obchodów Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, ale tak naprawdę wszystko zaczyna się już w Niedzielę Palmową i przez cały tydzień trwają procesje. To o tym sobie też dzisiaj porozmawiamy i porozmawiamy, ale to już po godzinie 11 i to są wyniki badań, które mnie dość mocno zaskoczyły, choć z drugiej strony można powiedzieć takie czasy i tak się, tak się porobiło. 45%, czyli prawie połowa. Właścicieli psów i kotów zabiera je ze sobą w świąteczną, wielkanocną podróż. 45% mówimy o Polsce, nie mówimy gdzieś tam o świecie, o Polsce. Jak zabrać w takim razie tego zwierzaka i jak nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę? Traktowanie psa jak członka rodziny jest jedynym słusznym traktowaniem psa, a skoro traktujemy go jak członka rodziny, to zwracamy uwagę na jego potrzeby wszelkie. Czyli zwracamy uwagę przede wszystkim na to, gdzie jedziemy i czy jest tam bezpiecznie dla tego naszego członka rodziny, dla którego chcemy jak najlepiej przecież, a nie najlepiej dla siebie. Się porobiło, prawda? 71151 nasz komunikator o konkursach za chwilę i facebookowy profil radiowej jedynki do Państwa dyspozycji. Roman Czajarek, zapraszam, zaczynamy cztery pory roku a fani konkursów dopytują tutaj widzę na facebooku, w smsach też od samego Multi Multicooker będzie bo to bardzo droga rzecz będzie także dzisiaj do wygrania trzeba posłuchać i odgadnąć co lub kto jest schowane w tym rebusie rzeźba to bardzo pojemne pojęcie Potrzebujesz stojak, gryw, no i jeszcze ławeczkę. Są też gumy 60 cm i ja wolę te gumy, bo one jakby szybciej stawiają opór. Produkujesz więcej substancji w swoim organizmie, takich jak adrenalina i noradrenalina. No i ta nazwa Multicooker For Me Touch Pro z pokrywką Extra Crisp. Od kogo? Sponsorem nagród jest marka Tefal. Producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl Cook for me. Jak oni to mówią? Hmm. 72, 151, 2 złote plus VAT kosztuje konkursowe SMS. Czekam na Państwa odpowiedzi, już Wam powiem. To nie ktoś, tylko coś jest tam schowane. Pytanie co? Będę oczywiście dalej podpowiadał. To jest radio. Pani Lucyna na facebookowym profilu Jedynki, ja o spacerach, a pani Lucyna, że kupiła sobie bilet na Artebisa w Kosmos na tę wyprawę. Wiem, parę milionów ludzi kupiło z Polski także. Czy tam się da rozmawiać o poważnych rzeczach na pokładzie? Boję się, że nie, ale w czasie spaceru pewnie tak. Zdania są zresztą podzielone, ale ja uważam, tak jak wielu specjalistów, że spacer to dobra rzecz i to jest dobre miejsce, żeby o tych trudnych rzeczach pogadać. Co państwo na to? Na spacerze też oczywiście można uznać, że jest to taka sytuacja niezobowiązująca, jak się siedzi, no to można powiedzieć, że czegoś się oczekuje od tej rozmowy, na spacerze ona może być spontaniczna i przez to może być bardziej szczera. A jak się z kimś rozmawia naprzeciwko, na przykład jak się siedzi przy stole, to inaczej jest? Kiedy się siedzi. Łatwiej? Łatwiej. Dlaczego? Bo wtedy można spokojnie patrzeć na rozmówcę i reagować gestykulując, a niekoniecznie na spacerze jest to możliwe. Kwestia właśnie utrzymania kontaktu wzrokowego? Tak, tak, tak zdecydowanie. Rozmawia się po to, żeby widzieć rozmówcę, a nie to, żeby się patrzeć w przestrzeń, czy ktoś nie nadchodzi z naprzeciwka i tym podobne. Jak się spaceruje, to łatwiej się rozmawia. Po prostu można lepiej skupić myśli. Teraz jak stanąłem, to skupiam się na mówieniu i nie przychodzi tak naturalnie, jak to jak idę i w tym samym czasie w głowie te myśli idą automatycznie, bo moje ciało skupia się na chodzeniu. To, że po prostu zmienia się otoczenie wokół nas, daje jakieś zaczepienie się do nowego tematu albo do kontynuacji starego tematu przez coś, co po prostu widzimy wokół siebie. I to nam pomaga jakby utrzymać temat, dyskutować dalej albo zmienić na inny. Ja mam troszeczkę problem ze skupieniem się, jeżeli jestem gdzieś na dworzu, idę, widzę dużo ludzi, auta, dźwięków dużo jest, mam problem, żeby się skupić, a jak na przykład usiądę z kimś w kawiarni albo nawet w domu, i mogę sobie tak porozmawiać na spokojnie, nic mnie nie rozprasza, nic mi tak nie przeszkadza, to o wiele łatwiej mi jest. Weronika Puszkar sprawdzała Państwa zdanie na ten temat. Jakie jest Wasze zdanie, mam na myśli słuchaczy radiowej jedynki? Bo ja bym jednak wolał na spacerze. Tylko skąd te samochody? Na spacer raczej do parku albo do lasu. No chyba tak, prawda? Gdy świat świetlka... Rozpadł się, Gdy nie ma już ucieczki nawet w tym pysen Gdy każdy dzień wyszczerza z zęby jak, jak zły pięć Jest jedna rzecz, którą w szaleństwie warto mieć Luz, bluz, w niebie same czuły bluz, skóra w do skóry Luz, bluz, nasz ostatni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 포르록 na Lidlową rewolucję cenowo. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład olej kujawski 1 litr w nowej cenie regularnej 6,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl kośnik bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowej, Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl to się opłaca.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 Panie Waskalo, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkuzić, panie zrobić, ugotować, upiec i skawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. przeceny na święta w Media Expert, na przykład smartfon Apple iPhone 16 niebieski, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media Expert. Reklama Autopromocja Spędźmy te święta razem Razem ze słuchaczami Razem z jedynką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 Najcieplej w Przemyślu, plus 8 Najchłodniej w Kętrzynie, minus 1 Tyle pokazują teraz termometry w oficjalnych stacjach Pomiarowych i MGW Dziś na południowym wschodzie i na południu Polski Zachmurzenie duże i okresami może tam padać Deszcz albo mrzawka, a w górach To śnieg będzie po prostu proszę. ale to już wiemy od paru dni Tam schroniska odcięte od świata A reszta Polski, słonecznie Zachmurzenie niewielkie, rano jeszcze Tych chmur może być więcej, ale ona potem będą znikać Temperatura bardzo wyrównana, od 10 do 14 stopni Tylko chłodniej w górach Teraz opoczno województwo. Łódzkie Zbigniew Cichawa, historyk regionalista. Dzień dobry. Dzień dobry. W Opocznie temperatura wynosi około 5 stopni, mamy lekkie zachmurzenie, a weekend zapowiada się słonecznie. W związku z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy warto zajrzeć do Opoczyńskiego Muzeum, które mieści się w przebudowanym zamku Kazimierza Wielkiego. Prezentowana jest tam okazała wystawa czasowa, zwyczaje wielkanocne w regionie opoczyńskim. Warto tutaj zobaczyć m.in. barwne palmy wielkanocne wykonane z bazi ziela, bibuły przez lokalne twórczynie ludowe. Do dzisiaj kultywowane jest również robienie pisanek tradycyjnymi metodami, batikiem, woskiem, pisokiem. A dla Opoczyńskiego, oprócz Migusa Dęgusa, charakterystyczny był dosyć oryginalny zwyczaj chodzenia z kurkiem, czyli obchodzenia wsi z wózkiem, do którego przywiązywany był kogut i robienia rozmaitych psot, od których wykupywano się jadłem i napitkami. Natomiast dzieci chodziły od chałupy do chałupy z tak zwanym gaikiem, śpiewając nabożne pieśni wynagradzane smakołykami tej i wiele innych ciekawostek, zdjęć, elementu ubioru, tradycyjnego wyposażenia pokazuje Opoczyńskie Muzeum, do którego serdecznie zapraszam. Opoczno Zbigniew cichawą historyk i regionalista pięknie dziękuję. Teraz jeszcze Warszawa, termometr plus 6, barometr 1023 hektopaskala i ciśnienie spada coraz szybciej. A long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile And I knew that if I had my chance I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while Czytałem sobie państwa wpisy na temat tej rozmowy na spacerze i powiem tak, mam wrażenie, że zdania są podzielone i dzielicie się państwo generalnie na dwie takie grupy, w dużym uproszczeniu mówiąc. Pierwsza grupa, która mówi, tak jak ja, że spacer jest świetnym miejscem i takim miejscem spokojnym, gdzie można pogadać bez pośpiechu, z pewnym dystansem, nawet o trudnych rzeczach. I druga gru grupa, która mówi, nie no, nie da się. Jak rozmawiam, to muszę patrzeć w oczy. Taki kontakt wzrokowy, więc to trzeba spokojnie odciąć się od wszystkiego. Na spacerze tu ktoś biegnie, tam jakiś pies zaszczeka, coś przeleci nad nami i się rozproszymy, nic z tego nie wejdzie. Monika Draga, psycholog, Warszawska Grupa Psychologiczna. Dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry. Na spacerze czy w domu? Powiedziałabym, co kto lubi, bo e, rozumiem podzielone zdania na ten temat. E, jedni wolą na spacerze, inni wolą w domu, jedni wolą przy stole, inni wolą na kanapie, w pokoju, w którym jest mniej osób, więc co kto lubi, byle efektywnie. Mm, ta kanapa to mnie trochę wystraszyła. Nie, że mam skojarzenie z kozetką, to nie tak. Natomiast pomyślałem sobie, że jak mówimy do jakiejś bliskiej osoby, choć siądziemy, musimy porozmawiać. A nie, to jest, to jest unie... zdanie, które paraliżuje tak, często. Właśnie o tym myślałem. No. Tak, tak, to jest takie zdanie, które często paraliżuje. Ale ja mówię na kanapie w tym sensie, że takim mniej formalnym. Bo jednak, jak sobie wyobrazimy, siedzi rodzina przy stole, wszyscy mhm. elegancko ubrani. Wszyscy przygotowani już w napięciu, bo to święta, a zapewne wiemy, że nie wszyscy lubią święta, i nagle pada pytanie, co tam u ciebie, Kasiu? No bo o czymś trzeba porozmawiać. Oczywiście. No. Nie ruszamy drażliwych tematów, a, więc. To, to ale to już py... co tam u ciebie, Kasiu, może być co drażliwe? Tam <laughs> Prawda? Tak. Czy już znalazłaś chłopaka <laughs> na przykład? I jak tutaj porozmawiać? Czasami tak naprawdę, święta są też um, rzadkimi momentami spotkań rodziny. No bo mamy kontakt telefoniczny, mieszkamy mhm. w różnych miastach, tak spotykamy się na święta, zamieszanie przedświąteczne szykowanie, siadamy, no chcielibyśmy porozmawiać, ale też może nie przy wszystkich i nie o wszystkim, a czasami tylko z niektórymi osobami o tych poważniejszych sprawach, więc to albo na spacer, albo jest, na tą kanapę. To jest jeszcze obok. inny problem, jak kogoś widzę raz na rok na przykład, czy dwa razy w roku bo jeszcze drugie święta powiedzmy. Mm -hmm. No może trzeba jakieś urodziny, imieniny, ważna uroczystość, to pogrzeb czy jakaś komunia czy wesela mm -hmm. to, to wtedy gdzieś tam jedziemy do tej rodziny. To nie wiadomo czy gadać ze szczegółami, no bo to trzeba by opowiadać masę rzeczy, bo tak naprawdę zdamy tylko ogólne rzeczy. No nie, nie, nie bierzemy udziału w tym życiu mm -hmm. dzień po dniu. Czy też mówić same ogólniki? Ale jak samo ogólniki to nie ma sensu. To nie ma sensu, żeby no na spacer Tak, tak to możemy to... przestać na tych ogólnikach. No, no właśnie, to zależy, bo jeżeli chcemy porozmawiać o czymś ym, poważnym, poważnym nie w sensie negatywnym, ale na przykład o, o tym, co się dzieje tak dokładnie w naszym życiu, to potrzebujemy mieć na to czas i potrzebujemy mieć na to przestrzeń. I czasami ten spacer właśnie nam to daje. To nawet nie chodzi o to, czy my patrzymy sobie w oczy, czy nie patrzymy, tak. Mm -hmm. tylko chodzi o to, że y, jest to taki neutralny grunt, jest to mniej formalne y, y, spotkanie, tak? po prostu sobie idziemy i rozmawiamy. Um, więc daje nam to pewien komfort również intymności, no bo nie przy stole i nie przy wszystkich, tylko z kimś obok, z wybraną osobą. Mm, jeszcze jedno mi przyszło do głowy, mm. że w, na spacerze być może nie ma czegoś takiego jak limit czasu. Bo paradoksalnie przy jedzeniu, przy stole, albo, albo załóżmy, że idziemy do kawiarni i siedzimy sobie przy jakiejś kawie czy herbacie. Ktoś wypił tą kawę, filiżanka już pusta, w zasadzie jakby można kropkę stawiać. I co tu dalej? A jeszcze stoją inni, bo czekają na stolik, żeby się zwolnił. nie? I teraz trzeba coś e. zamówić, przychodzi tam kelner czy kelnerka, pytają się, czy coś jeszcze chcemy, no to co, coś się dzieje. A ten spacer można, jeżeli to jest las, to można w zasadzie iść, iść, iść, iść, iść, iść, tyle ile trzeba. Tak, i też mm, koncentrujemy się wtedy na rozmowie, no bo jak przy stole, no to się koncentrujemy na tym, co jemy, jak jemy, ktoś jeszcze coś dopowie, ktoś powie coś innego, ktoś nam przerwie, wy, wybije z rytmu tej rozmowy na przykład. Ale to może być też zaleta. Jakie jest niewygodne pytanie, to można szybko zmienić temat. Masz cukier? Podaj albo tam <gry> jakiś sólkę, czupik, coś innego i, i, i. Tak może być. To może w ogóle zacznijmy od tego, że nie wszystkim radzimy te spacery. O to może tak zaczniemy, bo ym, y, radzimy spacery tym, którzy chcą po prostu to zrobić, tak? I tym, którzy chcą porozmawiać i z kimś bliskim podzielić się czymś. Jeżeli nie mamy takiej potrzeby, bo też uh -huh. nie musimy wszystkim takiej potrzeby, siłę. no dokładnie, nie musimy jej kreować, to zostaje sobie przy stole z całą rodziną i rozmawia na no przykład o No i wtedy jest na siłę, bo się... No, właśnie. no nie, bo, no bo, bo, bo, zależy... bo musimy przy tym stole siedzieć. Jak odejdziemy, to będzie głupio. A, to A. jest w ogóle chyba bardziej złożony temat, bo musielibyśmy chyba zacząć od tego, czy lubimy święta, czy nie lubimy, bo powiem panu szczerze, że jak ja słyszę w gabinecie, to rzadko kto lubi święta tak naprawdę. Um, bo one się wiążą właśnie ze stresem, one się wiążą z napięciem, one się wiążą z masą przygotowań, one się wiążą z tym, że powinno być jakoś, mm -hmm. tak? tak jak sobie ktoś wyobraża, albo jak sobie na przykład wyobraża Instagram, więc jest to duże napięcie i no ja naprawdę rzadko słyszę, że ktoś lubi święta, że się dobrze w święta czuje, że czeka na te święta właśnie w taki sposób, żeby je spędzić relacyjnie, a nie no... Sz szczerze mówiąc też nie czekam. A no, widzi pan. Znaczy oficjalnie no mówię, że czekam, ale yy, szału nie ma. No, dokładnie, więc yy, też to jest pytanie na czym my się w te święta koncentrujemy. Czy my się koncentrujemy na tym, że stół powinien wyglądać odpowiednio i pasować dobrze do zdjęcia i dobrze się komponować, czy my się koncentrujemy na budowaniu relacji. Bo jeżeli na budowaniu relacji, to spacer będzie ważniejszy niż to siedzenie przy stole. No ale chwila, moment, bo powiedziała, to jest, to jest ciekawy wątek, powiedziała mm. pani o zdjęciu. I, ja nie wrzucam zdjęć z, z, ja z, z, z <laughs> przy stole rodzin, absolutnie nie mam takiego zwyczaju i, i nikt z mojej rodziny też nie ma na szczęście tego zwyczaju, ale wiem, że ludzie taki zwyczajni, mm -hmm. którzy mają i to narasta. W ogóle jak nie, to jest jak z choinką, jak nie wrzucę zdjęcia choinki, to jest w ogóle nie w porządku. To przy nie mam, nie. tak, tak to jakby jej nie było. Ale to jest jakaś paranoja, jeżeli my myślimy tylko o tym, żeby na tym zdjęciu ładnie to wyglądało żeby ten stół był na bogato, to to jest kompletnie nie o to chodzi w ogóle. No na szczęście nie wszyscy, jak się okazuje, my o tym myślimy, bo pan nie i ja też nie, ale yy, są osoby, wyjątkami. które myślą. Być może, być hmm. może. Ale są osoby, które o tym myślą, yy, ale też yy, być może nie biorą pod uwagę tego, że właśnie nie wszyscy przy tym stole o tym myślą. I być może ktoś by chciał inaczej te święta na przykład spędzić w innej relacji. Więc znowu wracamy, co kto lubi, więc jeżeli ktoś lubi wrzucać te zdjęcia do internetu, to oczywiście, ale jeżeli ktoś lubi... Ale niech pamięta o tym, relacji, że on może lubić, a ktoś, kto siedzi obok, może nie no lubić. Warto, no warto oczywiście zapytać, no, czy ktoś to... sobie życzy na przykład tak. tego, żeby być w tym internecie. Ale jeżeli ktoś lubi relacje i ktoś właśnie czeka na te święta po to, żeby z kimś móc porozmawiać i pogłębić relacje i zwierzyć się z czegoś dobrego bądź złego, no to e, nie trzymajmy na siłę przy stole, puśćmy na ten spacer, powiedzmy idź na spacer, może chcesz sobie porozmawiać. Ale to mam od razu pytanie, bo od tego się zaczęło w ogóle, że jak idziemy na tą kanapę i mówimy, słuchaj, siądźmy, musimy porozmawiać. <słuch> To jest to najgorszy, czy jeden z najgorszych początków, jakie mogą mm, przyczynić się do tego, że właśnie z tej rozmowy, która jest tak ważna, nic kompletnie mądrego nie wyjdzie. To jak, a jeżeli załóżmy, że jedziemy na te święta z myślą, że jednak poważną rozmowę trzeba odbyć, mm -hmm. to jak ją zacząć? No bo jak powiem, choć Dobra, zjedliśmy. To teraz chodźmy na bok i sobie siądźmy, pogadajmy. Uu, to, to jak dobrze zacznę, będzie fajnie, ale jak zle, źle zacznę, to może jest z tą kanapką, że dreszczy na plecach. No tak, tylko osoba, z którą chcemy porozmawiać, zapewne ją znamy, więc pewnie wiemy intuicyjnie, jak zacząć tą rozmowę. Oczywiście, powiedzenie, posłaj, musimy porozmawiać. Um, no, od razu buduje napięcie, tak? No bo pojawia się wyobrażenie o czym i co się takiego strasznego wydarzyło. Albo zaraz poprosi o pożyczkę, albo coś innego. Dokładnie. Tak? Oczywiście też zależy, kto to mówi, tak? Bo jak mówi mąż czy żona, a jak mówi dziecko czy, czy rodzic, to też jest, może być inny odbiór. Ale mm, możemy niezobowiązująco po prostu powiedzieć: posłuchaj, mam ochotę na spacer, wybierzesz się ze mną. Po prostu. Mhm. Tak? I wtedy na tym spacerze możemy porozmawiać. Możemy powiedzieć posłuchaj, wiesz co, no, może odejdziemy na chwilę od stołu. Dawno się nie widzieliśmy. Co u ciebie? Mhm. I tak możemy zacząć. A może jeszcze inaczej? Może należałoby w ogóle też naszą rozmowę tu w studiu zacząć od tego, czy, czy w ogóle święta to jest moment na poważną rozmowę? A może właśnie nie, to nie jest moment na poważną rozmowę, może właśnie dokładanie do tych świąt tego, że ok, to jak mamy coś ważnego do załatwienia, to wykorzystajmy okazję i pogadajmy, a może to nie jest właśnie dobra okazja. No to zróbmy jeszcze bo jeden krok. komuś możemy te krok. święta zepsuć kompletnie, Jasne. na przykład trudno, trudnym tematem. Zróbmy jeszcze jeden krok, tak? Zastanówmy się, czym jest poważna rozmowa, bo ym, y, to, czy rozmowa jest poważna, czy nie, to pewnie powinien to warunkować temat tej rozmowy. Jeżeli my chcemy powiedzieć współmałżonkowi, że się chcemy z nim rozwodzić, no to na pewno nie jest ten czas, żeby, żeby rozmawiać w święta. Ale jeżeli my chcemy powiedzieć, wiesz co, dawno się nie widzieliśmy, ja ci chcę opowiedzieć, co się u mnie dzieje. Mhm. Tak? To też może być poważna rozmowa w takim sensie, że pogłębiona, ale niekoniecznie e, strasząca tak, e, tą drugą osobę. Ale taka rozmowa, która wymaga czasu i przestrzeni, no właśnie, więc jeżeli są święta i my się widzimy, a widzimy się raz albo trzy razy do roku, no to musielibyśmy specjalnie przyjechać, żeby taką rozmowę odbyć, bo przez telefon to nie bardzo, przez komunikatory to nie bardzo. Więc jeżeli to ma być taka rozmowa, która ma mm, e, trochę pogłębić nasz kontakt, powiedzieć, posłuchaj, dawno się nie widzieliśmy, co u ciebie, co się zmieniło, e, jak ci się wiedzie, co się dzieje, tak? Mhm. To to jest rozmowa na spacer, jeżeli to ma być poważniejsza rozmowa. W sensie pożyczmy pieniądze, albo właśnie się rozwiedźmy. No to absolutnie to chyba nie w święta. Nie w, święta. To daj, znaczy w, w ogóle bym się zastanowił nad taką rozmową. Choć jak pieniądze mam zamiar oddać, to... Gorzej, gorzej jak to różnie bywa. W domu, czy by gdzieś na wyjeździe? Pani ale pyta tak pan koniec? o pieniądze. nie, o panią a, pytam ja, w domu. W domu. ja w domu. Czyli tradycyjnie bym powiedział. Ja tradycyjnie w domu i na pewno ze spacerem, ale niekoniecznie na poważne rozmowy, ale po prostu dla... Przyjemności. Warszawska Grupa Psychologiczna, pani Monika Dreger. Dziękuję, Dziękuję wszystkiego, wszystkiego dobrego. Przedpokoju wisi mgła, niedopowiedzianej sprawa, ja duszę się. Gdzie ty jesteś? Gdzie nic mi nie smakuje już ci mnie jak ostry nóż a ja pytam się gdzie ty jesteś gdzie wróć. Samo zło denerwujesz mnie. Gdzie ty jesteś? czasem tak skutecznie ranie wiem, znam się na tym, siedzę teraz w oknie, złe spotkane spodnie mam Szukam nas, prócz na każdą porę roku mam, dla na nas inny opoń, w duszy z windą aż na ja każdą kulę szary dni Z twojego ciała powyciągam Przy mnie będziesz żył, będzie żyła! Jedynka To jest radio Deeper weight than this Listen to me girl Feel it rising in the cities Feel it sweeping over land Over borders, over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 Reklama. Jak Wielkanoc, to w dobrej cenie z Carrefourem. Tylko dziś złap świąteczną okazję. Polędwica Sopocka Karol, 28% taniej. Złoty 99 zł za 100 gramów. Cena przetopniszczą 2,78. Więcej na carrefour.pl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, nie przesadzasz?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 Big Deal. Multi-Deal. Potężne okazje na Wielkanoc. Tylko jutro czekoladowe jajka Kinder. Różne rodzaje, 2 plus 2 gratis. To jedyne 3 zł za sztukę przy zakupie czterech. Najniższa cena sprzedowniszki, 6 zł. A do tego wielkanocna wyprzedaż, nawet do 70% taniej. Szczegóły na Deals.pl. Reklama. Ogłoszenie społeczne. <śmiech> Jak wyrzucasz 6, to wygrywam! Spokojnie, jeszcze moja kolej. Jej, 6!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 przed mikrofonem Jakub Domaracki zapraszam. Nadal utrzymuje się poważny kilkukilometrowy korek na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki, Pruszków akonotopa w kierunku Warszawy. Na kilometrze 454 zderzyły się dwa samochody ciężarowe i auto osobowe i dodatkowo doszło tam do pożaru ciężarówki. Jest Jezdnia w kierunku Warszawy jest częściowo zablokowana. Do tego zdarzenia doszło przed godziną czwartą i ten fragment ewentualnie można omijać trasami wojewódzkimi przez Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i otrębusy, albo można także zjechać z autostrady A2 na węźle Wiskitki i kierować się na Krajową Pięćdziesiątkę na Mszczonów, a następnie na Ekspresową Ósemkę na Janki i na Warszawę. Wczoraj wieczorem na trasie numer 78 pomiędzy Siewierzem a Zawierciem doszło do tragicznego wypadku trzech pojazdów ciężarowych. Życia jednej osoby nie udało się w tym wypadku uratować, a trasa jest nadal zablokowana w kierunku Jędrzejowa. Ruch kierowany jest na objazd przez Porębę, a także przez Zawiercie. W województwie pomorskim dosyć sporo cierpliwości przyda się na ekspresowej szóstce pomiędzy węzłami Gdańsk Południe a Rusocin i to zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i w stronę Łodzi, a podobnie jest na sąsiedniej drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim, a samym Gdańskiem. Tam także zdecydowanie wolniej jedzie się w obie strony, czy i w kierunku Trzewa i w kierunku centrum Gdańska. 22 513 111 11 to numer do Radie Kierowców. Niezmiennie czekamy na wieści z tras od Państwa.